Rozdział 28. Wielu Lamanitów uwierzy i dostąpi zbawienia dzięki nauczaniu przez synów Mosjasza. Synowie Mosjasza odchodzą do Lamanitów. Mosjasz tłumaczy zapis na płytach Jeredów. I stało się, że gdy synowie Mosjasza uczynili to wszystko, zabrali z sobą małą grupę i powrócili do swego ojca, króla, prosząc go, aby pozwolił im z tymi, których wybrali, pójść do kraju Nefi, i nauczać tego, co słyszeli, aby mogli dzielić się Słowem Bożym ze swymi braćmi Lamanitami. Że może doprowadzą ich do poznania Pana, ich Boga. I przekonają o złym postępowaniu ich ojców. Że może nakłonią ich, by wyzbyli się nienawiści do nefitów. Aby oni także mogli dostąpić radości w Panu, swym Bogu. I stać się ich przyjaciółmi. Aby nie było więcej walk na całej ziemi, którą dał im Pan, ich Bóg. Pragnęli, aby zbawienie było ogłoszone każdemu, bo nie mogli znieść myśli, że jakakolwiek dusza ludzka miałaby zginąć, a nawet drżeli na samą myśl, że jakakolwiek dusza miałaby znosić wieczną mękę. Taki wpływ miał na nich Duch Pana. Przedtem byli najbardziej niegodziwymi z grzeszników, lecz Pan w swej nieskończonej łasce uznał za stosowne oszczędzenie ich. Mimo to cierpieli mękę duszy za swej winy, cierpiąc wiele I cały czas lękając się, że na zawsze zostaną odsunięci I przez wiele dni prosili swego ojca, aby pozwolił im pójść do kraju Nefi I król Mosjasz poszedł i zapytał pana, czy powinien pozwolić swym synom pójść do Lamanitów, by nauczali ich słowa I pan powiedział Mosjaszowi Pozwól im pójść, albowiem wielu uwierzy w ich słowa i dostąpi życia wiecznego, a ja sprawię, że Lamanici nie uczynią im krzywdy. I stało się, że Mosjasz pozwolił im, aby poszli i czynili to, o co go prosili. I podjęli wędrówkę w puszczę, aby pójść głosić słowo Lamanitom i relacje z ich poczynań podam później. I król Mosjasz nie miał komu przekazać królestwa, bo żaden z jego synów nie chciał przejąć królestwa. Król Mosjarz wziął więc kroniki wyryte na mosiężnych płytach, płyty Nefiego i wszystko, co przechowywał zgodnie z przykazaniami Boga, a także tłumaczenie znaków wyrytych na złotych płytach znalezionych przez ludzi Limchiego i przekazanych mu przez Limchiego. I dokonał tego tłumaczenia ze względu na wielkie zainteresowanie swego ludu, bo bardzo chcieli się dowiedzieć o ludziach, którzy zostali zgładzeni. I przetłumaczył je za pomocą dwóch kamieni umocowanych w oprawie. Kamienie te były przygotowane od początku i były przekazywane z pokolenia na pokolenie dla tłumaczenia języków. Zostały one zachowane ręką Pana, aby w ten sposób mógł On objawiać każdemu, kto by zajął ten kraj nieprawości i występki Jego ludu. I ktokolwiek je posiada jest według dawnego zwyczaju nazywany Widzącym. Gdy Mosjasz skończył tłumaczenie tych kronik, przekonał się, że zawierały one dzieje ludu od stworzenia Adama i budowy wielkiej wieży, gdy pan pomieszał mowę ludzi i zostali rozproszeni po całym świecie, aż do zagłady tego ludu. Gdy poddani Mosjasza usłyszeli ich dzieje, żałowali ich i opłakiwali, jednakże przysporzyło im to wiedzy, za którą byli wdzięczni. I dzieje tego ludu będą podane później, bo potrzeba, aby wszyscy ludzie je poznali. I jak wam powiedziałem, gdy król Mosjasz to uczynił, wziął mosiężne płyty i wszystko co przechowywał, wszystkie kroniki, jak również interpretory i przekazał je Almie, synowi Almy i nakazał mu, aby je przechowywał, a także aby dzieje ludu były nadal zapisywane i przekazywane z jednego pokolenia na drugie, jak działo się to od czasu, gdy Lechi opuścił Jerozolimę.